Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj podsumowujemy sobie kończący się powoli rok 2016. Będą mówić dla was Ola szło i Paweł Kajak. Dobry był ten rok, Paweł? Moim zdaniem był dobry, był interesujący, tak z planszówkowego punktu widzenia. Jeszcze jedna rzecz, to nie będzie takie podsumowanie, że nie wiem, tam Almanach 2016 roku i w ogóle wszystkie wydarzenia. To jest nasze takie subiektywne spojrzenie i to, co może było super ważne obiektywnie dla nas było zupełnie nieważne. I Albo może o tym nie zauważyliśmy. Powiemy. Tak, także to od razu zaznaczamy na początku. Uważam, że to był ciekawy rok plaszówkowo, interesujący, dużo ciekawych gier, dużo ciekawych wydarzeń. A ty? Jak widzisz to, co się działo przez te ostatnie 365 dni? Niecałe 365. Generalnie chyba bardzo dobrze. Bardzo dużo gier pograłam. W... Trochę się dowiedziałam o grach więcej niż kiedyś wiedziałam. Super. Dużo kupiłam gier, niestety. Dostałaś kilka gier. Dostałam kilka gier. O grach za chwilę sobie będziemy rozmawiać o konkretnych tytułach. Jakbyś miała tak wybrać jeden taki charakterystyczny element tego roku? Co by to było? Żebym nie chciała tutaj mówić o konkretnym wydarzeniu, tudzież projekcie, ale wydaje mi się, że ten rok był bardzo, bardzo mocno crowdfundingowy. I to nie tylko jeżeli chodzi o gry, które powstały w ten sposób, ale też o wydarzenia, które są związane z planszówkami, ale niekoniecznie są konkretnie grą. Mhm. Tak, to prawda. Mieliśmy kampanię i na Wspieram to i gdzieś na Polak potrafi planszówkowe. Oczywiście większość z nich no, to były jednak kampanie dotyczące konkretnych tytułów wydawania, konkretnych gier. Jasne, no bo to jest też coś, co jest sprecyzowane i jakby wiadomo na co się zbiera kasa, nie? Tak, natomiast ja doliczyłem się takich trzech chyba najważniejszych tych planszówkowych, ale nie growych. I tutaj tak w kolejności chronologicznej Board Times, czyli kampania na wsparcie... Serwisu, potem laboratorium gier, Rebela, no i wreszcie ten długo wyczekiwany kurier planszowy, który teraz, kiedy zanagrywamy, już jest u nas na stołach. U mnie w Torbie jest. Tak, ja już przeczytałem o kurierze, będzie osobny odcinek poświęcony pierwszemu numerowi za kilka tygodni. No, ale faktycznie, myślę, że to jest bardzo takie istotne z punktu widzenia całego tego roku, że były trzy kampanie, wszystkie trzy kampanie się udały, zebrały, można powiedzieć, wystarczająco albo nawet o wiele więcej niż się spodziewano pieniędzy na właśnie takie rzeczy planszówkowe, ale niekoniecznie growe. To chyba trochę mówi o tym, jak polska scena czy polska społeczność planszówkowa się rozwija i to, że ludzie chcą wydawać pieniądze na rzeczy, które niekoniecznie są grami, a po prostu są z planszówkami, związane, świadczy o jakiejś takiej nie wiem, dojrzałości już? Ja Czy mi się wydaje, że to świadczy o tym, że jakby ludzie, którzy planszówki lubią, się rozwijają i też wychodzą poza same gry. I że chcą też o tym czytać, chcą... E, uczestniczyć jakoś w tym e, rynku, powiedzmy, planszówkowym Niekoniecznie poprzez wydawanie gier, tak, poprzez kupowanie gier i w nie granie. Tak, z tych trzech kampanii, no można mieć tutaj pewne zarzuty do Board Timesa jednak, bo. Problem tej kampanii moim zdaniem jest taki, że cele kampanii nie były jednocześnie nagrodami w kampanii. Czyli nagrodami były jakieś gry, które ludzie dostawali, więc każdy, kto wsparł, prawdopodobnie dostał już swoją grę czy, Ty czy tą no, Ja się umówiłem, że odbiorę osobiście i nie mogę się zjawić w Lublinie. Bo ja nie dostałam. To znaczy, dostałam... Ale mówiłaś, że coś przyszło w końcu. Znaczy, przy, przyszedł do mnie list polecony z Lublina i pojechałam y, ochoczo na... Pocztę, ale to nie była promka, tylko mandat za jedzenie bez biletu. Ale z, ale z Lublina. Nie wiem, chyba tam tamtejszy sąd się zajmuje takimi sprawami, przestępstwami. No, pięknie, pięknie. No, w każdym razie nie dostałam promki, ale dostałam mandat z Lublina. No to wciąż. Możesz się chyba zgłosić do Board Timesa i jeżeli faktycznie nie przysłali ci promki, a nie tylko próbujesz wyłodzić kolejną, to... Nie, nie wiem, może wysłali, ale ja nie dostałam. Natomiast wracając ale... jeszcze do tego, że nagrody nie były celami. Celów było kilka. Między innymi więcej publicystyki i trochę takich rzeczy w ramach serwisu. W zasadzie to była... Kampania na wsparcie serwisu. No i kilka z takich ważnych celów no, nie zostało moim zdaniem zrealizowanych. Rozmawiałem z Krzyśkiem Pilchem na ten temat i on mówi, że tak, że wciąż o tym pamiętają i że jak najbardziej będą się starali z tego w najbliższym czasie, czy w niedługim czasie wywiązać. Dlatego no, tutaj kwestia można powiedzieć wciąż zostaje otwarta. No ja nie dostałam promki, ale też nie dostałam publicystyki. <śmiech> no właśnie, to wszyscy na to czekamy. <śmiech> ale dostałam co innego z Lublina. Co takiego? Kuriera planszowego. Tak, yy, ale to kurier za chwilę, jeszcze Laboratorium Gier. Tutaj akurat ty wspierałaś, ty jechałaś. Yy, tak, Laboratorium Gier yy, było zorganizowanym przez rebela wyjazdem weekendowym na Kaszuby, gdzie spotkali się ludzie, którzy postanowili stworzyć gry planszowe w czasie warsztatów prowadzonych przez... Yy, Macieja Jasionowskiego i Krzysztofa Szafrańskiego z Rebela przede wszystkim, to znaczy przez nich było to zorganizowane, plus innych trenerów. Eee... No i w końcu te gry miały być wydane jako print and play te dwie najlepsze, tak? Czy jedna najlepsza miała być wydana? Dwie, jako, dwie, bo to też był próg, to też był próg na wspieram tam. I zostały wydane już? Jeszcze nie, ale A. pracujemy nad tym. Czyli to też jest taka <śmiech> kampania, gdzie jeszcze pewne rzeczy zostają otwarte. No tak, no ale zrealizowany został główny projekt, którym był wyjazd na warsztaty i stworzenie prototypu gier. No ale mamy w takim razie kurier planszowy, który faktycznie e, jako zbierał, tak, zbierał na magazyn i pierwszy numer mamy. Chociaż zbierali w sumie na trzy numery, więc teraz też kwestia jest otwarta. Więc to jest tak, że te kampanie takie niedotyczące konkretnych tytułów, konkretnych gier to są takie ciągle otwarte. Może to jest piękne, wiesz, to masz pewno. na co czekać. Ja czekam na coś, co nie jest mandatem z, z Dobrze, teraz w kwestii gier Jakieś konkretne tytuły Zostańmy przy crowdfundingu na razie Z takich najciekawszych twoim zdaniem Historii Historii a, a. Okej, okay, wiem o co ci chodzi Time Stories, tak, to wydaje mi się Że był w ogóle Mega duży i ciekawy projekt Ze względu na to, że to jest Gra, moim zdaniem Gra tak, nie wszyscy uważają Time Stories za grę. Chociaż nie, bo, bo Kuba Pulkowski w podsumowaniu roku powiedział, że to nie jest gra, tylko doświadczenie. doświadczenie. I ja to rozumiem akurat bardzo pozytywnie. Nie wiem, nie, nie czy, wiem, to, czy na to myśli. myśli. Nie to chciałbym przekazać. Bo to nie była gra, to było doświadczenie. Tak. I tak, wsparłam Time Stories i zagrałam w podstawowy scenariusz, ten, który jest w podstawce. I uważam, że to jest super fajna zabawa, super fajne doświadczenie. E... Super fajna gra? Super fajna gra. Mm -hmm. <laughs> Ale, jak mówiłeś, o... aha, bo chciałam powiedzieć o tym, że to było o tyle nietypowe, że nie wiadomo było, czy jest to produkt, który nadaje się na rynek polski, tak? Nie wiadomo było, czy będzie faktycznie tylu chętnych, którzy chcieliby kupić grę, która jest de facto jednorazowa. E... Doświadczenie, które jest de facto jednorazowe. <śmiech> I byli tacy ludzie i yy, jak najbardziej okazało się, że to jest coś, co trafia do yy, odbiorców i ludzie chyba bardzo mocno to wspierali, ponieważ Time Stories tam biło jakieś rekordy, prawda? Mhm. wsparcia Tak, tym bardziej jeszcze tutaj warto wspomnieć o tym, że to Rebel wydawał i Rebel, który jest na tyle dużym wydawnictwem, że najprawdopodobniej byłby w stanie to dźwignąć bez wspieram to Tylko tutaj bardziej jakby chyba chodziło o to, że nie było wiadomo, czy faktycznie to już jest ten moment, gdzie Polska, polski rynek planszówkowy jest gotowy na taki produkt. I przyjął, e, bez jak, gadania. Tak, z otwartymi <grym> ramionami. Ale jeżeli mówisz o nie niezamkniętych sprawach. Aha, to tutaj też jeszcze na dodatki tak czekacie. Wciąż nie ma dodatków. Pojawić ma się do końca roku dodatek w formie print and play. I tutaj w sumie bardzo fajny, fajny pomysł, ponieważ Rebel postanowił podjąć współpracę z drukarnią, która wydrukuje w dobrej jakości ten dodatek, który jest print and play, co pozwoli graczom oszczędzić sobie patrzenia na karty przed rozgrywką, kiedy powinny pozostać w tajemnicy. Tak, taką kampanią kolejną dotyczącą konkretnej gry było w imię Odyna. No i tu można powiedzieć, że sprawa jest zupełnie zamknięta, bo no, to był taki, że tak powiem, smutny akcent, jeśli chodzi o polski crowdfunding, bo kampania się udała, niestety potem coś się Baldarowi nie do końca poszło, tak jak planowali i musieli, że tak powiem, skorzystać z tej klauzuli, jaka jest na końcu opisu chyba każdego projektu, że że mamy dobre intencje, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i coś po prostu może pójść nie tak. I tutaj niestety Baldar musiał się wycofać z wydawania w imię Odyna, ale pieniądze zostały zwrócone. Baldar na bank jakoś tam pieniądze na tym stracił tak naprawdę, no bo podejrzewam, że prowizje i tak musieli i jakiś podatek zapłacić z tych pieniędzy, a potem wciąż oddać pieniądze ludziom. Natomiast no tutaj było trochę takiego zamieszania przy tej kampanii. Drugą Kampanią, przy której też było zamieszanie, z kolei od Czaha Games, to była gra Impulse, gdzie okazało się, że chyba około 30 czy 35 kart tam ze 110 czy jakoś tak, było błędnie wydrukowanych. No i tutaj Chacha Games, jedni mówią, że staną na wysokości zadania i pokazują to, tą akcję z poprawieniem kart, z nowym drukiem, z dosłaniem poprawionych jako taki przykład modelowego zachowania wydawcy, który poprawia swoje błędy. To jest moim zdaniem przypinanie takiej ładnej łatki do naprawdę trudnej sytuacji i moim zdaniem Chacha Games nie miało innego wyjścia, niż zrobić to w ten sposób. Moim zdaniem, gdyby odpuścili i gdyby po prostu powiedzieli no dobra, macie jakieś takie karty, w grę można grać, to, że ona działa inaczej niż oryginalne wydanie. No nie wydanie. mogliby tak zrobić przecież. Ja rozumiem, o co ci chodzi, że to jakby nie jest kwestia właściwego zachowania, bo inne byłoby mniej właściwe, Dokładnie, tylko, tylko nie było innego wyjścia w ogóle. Tak, także... Natomiast no no koniec końców, impuls jest, działa, więc, e, więc mamy. Grę jeszcze jeszcze ze Spartakusem było zamieszanie, tak? tak miał być, potem miałoby nie być, być, ale w końcu będzie. Tak jest. Więc I tutaj po prostu wszyscy wstrzymali oddech na chwilę, ale wszystko wszystko. Ostatecznie się udało. Się udało. Z zagranicznego crowdfundingu. Można chyba taki najważniejszy przykład, czy polski akcent podać. This War of Mine. Gra planszowa na bazie gry komputerowej o tym samym tytule. Gigantyczny sukces na Kickstarterze. Wygląda super. Miliony zebrane. Dlatego też czekamy. Galacta odpowiada za na pewno za polską wersję, ale chyba też za całe w ogóle wydanie międzynarodowe, więc to będzie na pewno wielki projekt dla nich. No i czekamy właśnie na jakieś konkrety związane już z tą grą. I to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy związanych z crowdfundingiem z naszej perspektywy. Tak jest, no ale to jest i tak dużo i wydaje mi się, że naprawdę ten rok bardzo mocno stał crowdfundingiem. Tak, dla wtajemniczonych High Frontier trzecia edycja wciąż się nie ukazała, a była ufundowana ponad rok temu na że Ja wciąż czekam. <gry> ja widzisz, bo to nie było przez nasze na, na wspieranie. Ja mam wrażenie, że tak jak niektórzy mają dobrą rękę do kampanii, to ja jestem taką osobą, która psuje kampanię i w imię Odyna się nie, nie udało Impuls nie do końca się udało High Frontier wciąż się próbuje udać, więc Widzisz, nie ja wiem w... czy powinienem wspierać tak z myślą o wydawcach może powinienem odpuścić sobie na pomoc gry, które ja wsparłam się udały no, no właśnie ten drog był e, na tyle crowdfundingowy, że w pewnym momencie wspieram to, postanowiło się włączyć do zabawy, powiedzmy, i zrobiło tak, e, loterię, w której można było wygrać e, Jakieś bony, tak? które pomaga... Jakieś tam doładowanie 10 złotych chyba. Konta, na wspieram to, żeby móc wspierać kolejne kampanie. Paweł, udało ci się wylosować? Bo mi się nie udało. No właśnie. To dalej kontynuując temat ciekawych wydarzeń. Jeszcze jakieś takie ważne z twojego punktu widzenia historie w tym roku? Jakieś, nie wiem, imprezy? Ważne rzeczy, które się wydarzyły? Chodzi ci o wydarzenia, tak? Konkretnie. Czy... No, na pewno... Cokolwiek, co, co ci się zapisało w pamięci? Jak co roku byłam na Prykonie, gdzie trochę pograłam, trochę pogadałam z ludźmi i się bardzo fajnie udał wypad. W Gdańsku i w Gdyni na przemian gramy, mhm. które też było na pewno bardzo ciekawym. Dzięki temu, że w Gdańsku jest gramy, mogliśmy pogadać z Anią i Kubą Polkowskimi o kurierze planszowym. Tak, bo akurat byli na miejscu. No i dla mnie takim najważniejszym, no to było laboratorium, tak? Laboratorium gier, okej. Okay? <grystanie> Gdzie robiłam gę. A wybierasz się na kolejne? Nie, dzisiaj pojawiły się informacje na temat kolejnej edycji i bardzo chciałam na nią pojechać, ale kurczę, chyba nie będę miała tyle kasy. Bo kolejna edycja, jakkolwiek atrakcyjna by nie była, ponieważ odbędzie się na promie. Tak, no tutaj koszta wzrastają dosyć y, znacznie. Mm -hmm. No tak, to może wiesz, to może to jest takie podejście rebela, że tylko ci, co mają pieniądze, mogą wydawać gry. Hmm? <śmiech> nie, myślę, że nie. A koniec z grami dla wszystkich. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby to się odbyło na promie, tylko że... Y, I myślę, że to może być problem w ogóle, że może być mało ludzi, którzy będą chcieli y, zapłacić... Tyle pieniędzy za, za taki weekendowy wypad. Ja w tym roku nie dojechałem na Pierkon, niestety tutaj choroba pokrzyżowała plany. Nagramy, tak jak powiedziałaś, byliśmy oboje i no ciekawa impreza, chociaż to taka typowo planszówkowa. Tam było też, jakby w hali obok były robione, była jakaś YouTubeowa impreza, mhm. natomiast jeżeli chodzi o samo gramy, no to tak planszówkowo jakieś tam zabawki, natomiast, no, to nie jest pyrką, tak? To nie jest tak, że jak masz dość klaszówek, to idziesz, nie wiem. Popatrzeć na cosplay. Tak, albo na jakieś prelekcje. To mhm. taka. Chociaż były spotkania. No tak, ale jeśli chodzi o frekwencje, no, to tam. Różnie. To było. nie było frekwencji, tak bym powiedział. A jeśli chodzi o słuchaczy. Dla mnie jeszcze takim bardzo ważnym wydarzeniem tego roku, to jest definitywny rozwód Games Workshop i Fantasy Flight Games, dzięki czemu prawdopodobnie już za kilka lat Talizman będzie w ogóle jakąś kultową grą, o którą ludzie będą się może nie zabijać, ale na którą będą chcieli wydawać mnóstwo pieniędzy, bo będzie taką rzadkością, takim białym krukiem. Cholera, a ja nie mam. No właśnie, może to jest pora, żeby kupić tą grę, na którą wszyscy jadą, a za chwilę będzie to coś, co wszyscy będą chcieli mieć. No bo faktycznie tutaj licencje się pokończyły i to no nie tylko na Talizman, na całą em, linię Warhammera i Warhammera 40 tysięcy. I co Paweł zrobiłeś? To akurat jest dla mnie super, bo jako, że tak powiem, sceptyk formatu LCG czy takich gier, które generują dużo dodatków, które trzeba kupować. Nie trzeba, Paweł. Ale, ale czasem trzeba. trzeba, czasem trzeba. To jest dla mnie coś, co właśnie ta, to rozstanie się, czy zakończenie współpracy Games Workshop i FFG to było jak wybawienie, bo nareszcie mogłem mieć grę karcianą, taką z budowaniem tych swoich frakcji w, całości? w formacie LCG, ale zamkniętym, tak? Tutaj już się nic nowego nie będzie działo, więc tak jak mówię, no pewnie wiele osób jest z tą sytuacją poirytowanych. Dla mnie... Ideał, no ideał. Nie mogłoby być lepiej niż zamknięcie linii i wciąż dostępne do kupienia dodatki. To, to jest po prostu genialna sytuacja. Natomiast domyślam się, że najprawdopodobniej jestem w dużej mniejszości osób, które tak postrzegają tą, tą sytuację. Co w sumie jest jakąś tam analogią do mojego postrzegania Łotra 1, że też jestem w mniejszości wśród tych osób, którym ten film się nie podobał. Ale... Razem ze mną. Tak, przeciwko wszystkim innym. Jej. Jak zwykle. Ale, ale to mi e, przypomina jeszcze jedno wydarzenie, które e, miało miejsce w tym roku. Mhm. Mianowicie... Eee, moje dołączenie do Gry Wartej Świeczki. O tak, faktycznie. I moje założenie Gry Wartej <śmiech> Świeczki. To prawda. Chociaż Ola na początku mówiła, że po trzech tygodniach mi się znudzi, to Paweł za trzy tygodnie, może trochę więcej, będziemy mieli już rok działalności bloga, więc... No, już trochę to trwa. Nawet parę osób nas słucha i czyta. Chociaż to może się zmienić po tej audycji kuriera planszowego z kurierem planszowym albo o nie. pierwszym numerze. Albo nie, no zobaczymy. Na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, że nie wszystko w tym pierwszym numerze mi się jakoś tak super podoba. I trochę dziwi mnie, że wszyscy dyżurni narzekacze na forum jakoś zgodnie milczą. A może więc... co ty jesteś bardziej narzekaczem niż inni. Też tak może być. A? Zobaczymy. Wróćmy do gier w takim razie. Zróbmy taki ultra szybki plebiscyt, gra warta świeczki roku rodzinna i gra warta świeczki roku zaawansowana. Tak teraz. Takie gry, które się po polsku ukazały tylko. Rodzinna. Rodzinna gra warta świeczki, twoim zdaniem. Wydaje mi się... Mam dwa strzały trochę. To dawaj, dawaj. Mogą być dwa. Chyba domek, bo chyba domek jest... Yy... Dla mnie dużym zaskoczeniem, bo chyba domek jest taki, wydaje się być, dzieciowy. Że chyba domek to jest dodatek do domku? <głos> nie, no domek wydaje się być dosyć mocno dzieciowy, a nie jest tak bardzo aż dzieciowy. To znaczy jest dzieciowy, ale jest też nie dzieciowy. Yy, dorośli się równie dobrze bawią i jest bardzo ładna i prosta do wprowadzenia nowych graczy. Mhm. Gra, która spodoba się tak naprawdę każdemu, więc myślę, że jeżeli chodzi o grę rodzinną, to domek. A ten drugi strzał? A Ten drugi strzał yy, wynika z yy, mojego postępowania, <grych> ponieważ ten drugi strzał, czyli wybuchowa mieszanka, to jest na przykład prezent, który kupiłam mojej rodzinie na święta, tak? Że wydaje mi się, że to jest gra, która jest bardzo efektowna i... Efektywna. We wprowadzaniu nowych osób. Tak. No, mamy, mamy zgodę, Ola. Rzadkość. Bo moim zdaniem, jako gra rodzinna, najlepszą grą jest absolutnie wybuchowa mieszanka przez to, jak ta gra wygląda, że mamy ten taki element e, namacalny, fizyczny, że tam wyjmujemy kulkę i inne spadają i się zderzają i, i coś się dzieje. To jest naprawdę coś, co przyciąga osoby, które gdzieś normalnie, e, gry planszowe to tam nie dla mnie, ale widzą, że o, tu coś się dzieje, bardzo łatwo można zrozumieć, można nawet okroić zasady, jak gramy z kimś e, młodszym i nie bardzo chce nam się tłumaczyć, jak działają te eliksiry albo po prostu mm. ciężko by było z tego korzystać, a wciąż zabawa jest super, więc moim zdaniem genialny po prostu tytuł na, na, dla, dla rodzin. I mi się Wybuchowa wydaje, mieszanka. że o tym też może świadczyć to, że na przykład to jest gra, którą twój tata wymienił w waszej audycji, Gada jako gra, którą najbardziej lubi. Tak, chociaż no, było kilka takich tytułów, tak jak powiedziałaś, domek, które ukazały się później, mhm. natomiast moim zdaniem Wybuchowa Mieszanka zdecydowanie, zdecydowanie najlepsza gra rodzinna w tym roku. No dobrze, a taka zaawansowana? Też mam tylko dwa strzały. Mogę mieć zawsze dwa super, strzały? Super, tak, Ola. Zawsze. <głos> na grzywar tej świeczki zawsze macie dwa strzały. Taki slogan sobie zrobił. E, dla mnie to jest Roll for the Galaxy. E, to nie ma polskiego tytułu, prawda? Nie, ale nie, to po jest... polsku wydane przez Games Factory Publishing. i dla Galaktyki. Tak. Które zostało wydane na to. E, I 51 Star Master Set z którym się bardzo... O, to było też takie wydarzenie, które mną bardzo wstrząsnęło w tym roku, mm -hmm. bo się okazało, że się skończył przedsprzedażowy nakład 51 stanu. Bo byłaś dusi groszem i zamiast wesprzeć wcześniej, to tak czekałaś aż, o jak się ufundują wszystkie te Goliki to wtedy nie, Wesprę. Nie, to nie było takie, tak nie było. Miałam kasy, no, czekałam no, na wysłatę. Ale się udało i mam takie ładne wydanie z żłobionymi znacznikami w ogóle i z, bardzo szybko 51 stan stał się moją e, taką ulubioną grą w ogóle. No i ja mam tutaj dylemat, bo też ta 50 jedynka gdzieś mi tam e, chodzi z tyłu głowy. E, natomiast no nie wiem. No to jest jednak e, master set 51. stanu. Gry, która już była na rynku, z której potem powstało Imperial Settlers, znaczy tam osadnicy na rodziny Imperium. No i potem pojawiła się 51. Master Set, która jakby czerpie i z pierwowzoru, i z Imperial Settlersów, i jeszcze coś dokłada od siebie. Też, też bym to powiedzmy nominował, natomiast. Ja bym dodał może kapital, tylko nie wiem, czy to wystarczająco podpada pod grę zaawansowaną. Ja nie wiem, kapital jak to wcierać. Filipa, Filipa Miłońskiego. Świetna gra odgranny. natomiast no nie wiem, czy ona jest wystarczająco rozbudowana, żeby być kwalifikowaną jako zaawansowana gra roku. Natomiast gdyby była to, to kapital, moim zdaniem, kapital w tej kategorii najlepszy. I to tyle, jeśli chodzi o nasz plebiscyt. nie ma żadnych nagród, żadnych tam logotypów, które można sobie na pudełko nakleić. Ja mogę narysować. Chociaż jak ktoś chce, to może powiedzieć, że gra Warta Świeczki lubi grę. <grym <grym gra Warta Świeczki według nie, gry Warta Świeczki. Nie ma sprawy. Dobrze, to inne gry z tego roku. Ciekawe, które się przewinęły przez, przez nasze stoły. Time Stories. Było. Było. Ale w takim razie Time... Line. Polska. I znów Rebel. Rebel dużo dobrych gier wydał, chociaż nie jest moim ulubionym wydawnictwem z różnych względów. Trochę ich po prostu nie lubię jako wydawnictwa. Natomiast gry wydają dobrze. Dob dobrze i dobre gry, mm. także tym bardziej ich nie <laughs> lubię. Ale faktycznie, timeline polska super gra. Bardzo podoba mi się zarzut, który niektórzy stawiają, że o, ta gra jest taka, że można się jej nauczyć na pamięć. No, no i tutaj, o to chodzi, nie? No, o to chodzi. Ja naprawdę chciałbym, żeby co druga osoba w Polsce albo chociaż co drugi gracz w Polsce, który ma tę grę, nauczył się jej na pamięć. I wtedy naprawdę świadomość historyczna i wiedza historyczna w Polsce poszłaby mocno do góry, moim zdaniem. <gry> O mamy, mieliśmy taki, czy mamy w sumie taki plan, żeby z każdego miesiąca znajdować sobie wydarzenia i robić taki kalendarz, timeline Polska, że tam na każdy dzień coś, ale zobaczymy, zobaczymy czy wystarczy nam czasu, żeby to przejrzeć przez te trzy ostatnie dni tego roku i już w zacząć. Ale tak... Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy tytuł, specyficzny, tak, to nie jest taka gra gdzieś tam strategiczna, czy hmm, nie ma tam jakiegoś wielkiego kombinowania tak naprawdę, no, jest szalenie zależna od poziomu wiedzy historycznej, ale wciąż świetna dla rodzin, świetna, e, świetny tytuł, tak żeby po prostu sobie usiąść i szybko zagrać. Co dalej? Kraj Havok? To jest kawał ciężkiej gry, takiej w sensie ciężkiej fizycznie. Tak. W sensie, że jest ciężka, dużo waży. Ciężkiej, <laughs> w tym ciężkiej mechanicznie, chociaż może nie, może ta mechanika wcale nie jest taka trudna. A Bardzo lubię w nią grać. Tak? No ja właśnie się jakoś nie zakochałem i mnie to strasznie boli. A tak się... Bardzo chciałem lubić tą grę, żeby to była naprawdę taka perełka w kolekcji, a... No co, coś mi nie leży. Może nastawiałem się na grę dwuosobową, a ona jest taka bardziej chyba 3-4 osobowa, w sensie lepiej działa. Co trochę okay. mi nie gra z Michałem Oraczem, który dużo palców tam musiał maczać w tej grze. A jego poprzednie tytuły, które bardzo lubię, Nauroshima Hex i Tezeusz, raczej są dwuosobowe, a te tryby trzy 4 osobowe są takie że mi nie podchodzą i tu myślałem, że będzie podobnie, a jest na odwrót i tak o, troszkę troszkę nie bardzo. A mi się bardzo dobrze gra przez y, tą małą planszę do y, bicia się. Tak, to, to jest, jest ciekawe. To jest bardzo ciekawy mechanizm, który sprawia, że y, ta gra y, budzi we mnie bardzo dużo dobrych emocji. Tak, trzeba oczywiście wspomnieć, że to nie jest gra tylko i wyłącznie Michała Oracza. Pierwszym projektantem tej gry był Grant Rodiek, który w ogóle gdzieś tam na początku chciał, żeby to była gra o epoce Napole wojen napoleońskich. No a potem portal mu przekręcił na kosmos, ale no wciąż ja myśl, kosmos. myślę, że, że wkład był duży. No a ja bym nawet chyba chciał zobaczyć coś innego niż, niż kosmos, natomiast wciąż. Coś, coś mi w Krajcha wokół e, nie zagrało do końca, natomiast zagrało mi w Lotusie, grze, której po polsku jeszcze nie ma, nie wiem czy ktoś się na to porwie, e, to wydało Renegade Games e, e, oryginalnie i może, może ktoś podejmie tutaj rękawicę, bo bardzo ciekawa gra w układanie kwiatków. A... Bardzo ładna gra. I bardzo taka przyjazna do tego, żeby kogoś nowego wciągnąć, chociaż wcale nie jest taka prosta. W sensie zasady są proste, ale jest dużo miejsca na kombinowanie tego, jaki kwiatek chcemy sobie ułożyć. Także polecam sobie gdzieś tam zobaczyć Lotus. Bar bar bardzo mi się podoba ta gra wizualnie, naprawdę jest super, śliczna. Tak, tak. I tak krążymy, mamy tutaj listę, listę gier i widzę, że oboje spoglądamy na ten sam tytuł, na sajta, ale wszyscy mówią o sajcie i ja tak nie lubię, jak wszyscy gadają o tej samej grze w kółko i w kółko. Ezo, bo ty musisz być taki alternatywny. No, ale nie, właśnie nie, <grym> tylko no, jest przesyt moim zdaniem czasem. Także jak już wszyscy, to po prostu recenzenci po kolei i ty to nabyścili. Przes cyt. Przescytche mam. No na pewno jakaś taka... Ikona, można powiedzieć, wśród gier. Świat i grafiki od Jakuba Różalskiego. Podkreślam, świat i grafiki, nie tylko grafiki, za co zostaliśmy tak trochę upomnieni. Co ciekawe, najpierw był świat i grafika, a potem była mechanika, a jednak działa. Zazwyczaj jak, jak twórcy gdzieś tam opowiadają o swoich pomysłach, to tak unikają powiedzenia tego, co, że... Co było pierwsze. Tak, Dokładnie, natomiast tutaj było wprost powiedziane, że Jakub Różalski wymyślił uniwersum i, i to, jak ono wygląda, a potem Pan Stegmayer e, dopasował do tego jakąś mechanikę. I to działa. To jest niesamowite, jak ta gra wygląda, jaka jest wielka i w ogóle ile ma różnych elementów no i, w sobie. I super, że Falangs wydał to po polsku. Hmm. więc to naprawdę naprawdę też super, że coraz większe gry zagraniczne są po polsku jednak wydawane bez strachu, że tak można powiedzieć i to chyba Kuba Polkowski powiedział w naszej rozmowie o kurierze planszowym, że teraz w sumie trochę strach kupować angielskie wydania bo za dwa tygodnie od czasu, jak dostaniecie paczkę z grą w edycji angielskiej, może się okazać, że ktoś na crowdfundingu albo w ogóle na nie crowdfundingu wydaje ją po polsku, więc tak trochę stąpamy po cienkim lodzie tutaj. Dlatego ty masz rola po angielsku. Tak, dlatego ja mam rola po angielsku, bo uważałem, że po tym, jak Race for the Galaxy zostało gdzieś porzucone przez Rebela, już kolejne dodatki nie były wydawane, to stwierdziłem, że no nie, no nikt nie pójdzie w kolejną grę z tego samego uniwersum. Dęg. Niestety. Ja mam kosteczki po polsku. Grafiki na kostkach masz po polsku. Tak. Super. Tak, tak jak Czy masz by... biało-czerwone kostki? Myślisz, że ktoś kiedyś ten kwiatki w się wyda po polsku? No tam w zasadzie nie ma co wydawać po, po, po polsku, ale no, tak jak widzimy gry, które są zupełnie niezależne językowo, które są jednak po polsku wydawane, hmm. to tak jak mówię, wszystko może zostać wydane po polsku. Absolutnie wszystko. Taka gra, która e, niestety ale będę krążyć wokół tego, co mi się podoba e, ze względów takich wizualnych czysto, to są ząbiaki Ameryki. Znów rebel. Ale kurczę, ta gra naprawdę wygląda super. I tutaj ja nie mówię o tym, że jest prześliczna, bo zaraz się przyczepisz, że podobają mi się brzydkie rzeczy i zniszczone kapsle. Ja, tutaj akurat. Się <laughs> ale uważam, że ta gra jest... naprawdę wygląda Lamy. rewelacyjnie. Mm. I to, w jaki sposób jest wydane pudełko, instrukcja, żetony. To jest to. Moim zdaniem instrukcja jest genialna w tej grze. Mamy z jednej strony tekst, a potem mamy narysowane to, co trzeba zrobić, żeby na przykład grę rozłożyć. I może to świadczy o jakimś moim niedoborze inteligencji, że muszę mieć tekst, a potem obrazki, a może same obrazki, ale to naprawdę świetnie wygląda, jak mamy napisane, że złóż talię i potem to, i potem to, a potem mam na... rysunek, tak? Gdzie trzy talie i każda jest kładziona na wierzchu poprzedniej. No to mi chodzi bardziej o to, że to jest w formie takiego jakiegoś zniszczonego zeszytu, nadplinka, no tak. coś takiego. E, no ale wszystkie te elementy są super przemyślane i naprawdę wygląda to super. I te miple w kształcie zombie, no super. Mhm. Gra, którą się wiele osób zachwyca. Ja osobiście nie grałem, znów od rebela. Teleformacja Marsa, która jest brzydka jak... No nie mam określenia takiego, bo mówi się brzydka jak noc. Natomiast ja do nocy osobiście nic nie mam. A jednak ta gra, no nie wiem, wygląda jak co, jak... Prototyp? Ja jest, ja chyba jestem strasznie płytka, bo właśnie sobie osiągnęłam, że gram w gry, które są ładne. W sensie, że gram. <grym> jakby to chyba. Bo też nie grałam w Terraformację Marsa. Natomiast I uważam, że nie wygląda mówią. jak wszyscy prototyp mówiąc, więc... i w ogóle jakoś mnie nie ciągnie. I kiedyś usłyszałam, że e, istnieje tam karta, która mówi: e, Wybierz sobie dowolną kartę stali, i wtedy siadasz i przeglądasz 300 kart, i wybierasz sobie kartę, którą chcesz mieć. I jak to usłyszałam, to się przestraszyłam może tak nie jest. Może, może tak, tak nie jest, tak nie jest. jest. ja może uwierzyłam. Wkręcili, bo, ja... bo nie chcieli z tobą grać. Ha. Widzisz? I co teraz? Kolejna gra, leczmy z kolejną grą, bo już czasu mało, a z takich jeszcze ciekawych tytułów. Android Mainframe. Ja wiem, że tobie się ta gra nie podoba. A mi się podoba bardzo, bo jest w świecie Androida, w który nie mogę wejść, bo Android LCG jest grą LCG. Android Netrunner LCG. I nie chcę zamknąć tej serii, tak żebym mógł zacząć w nią wchodzić, więc e, wszystkie inne androidy będą mnie gdzieś tam zasysać. Bardzo taka abstrakcyjna gra o układaniu patyczków patyczków na takim... Na płycie gównym. No, tam to jest dorobiony jakiś temat, że tam do komputera się włamujemy. Tak naprawdę chodzi o zamykanie obszarów, tak jak się kiedyś grało e, w kropki. Szybka gra, lekka, fajnie działa na dwie osoby, trzy, cztery, chociaż trochę inaczej się gra, w sensie masz takie inne poczucie, bo w dwie osoby to sobie tak budujesz te wielkie obszary, a w trzy osoby jak tylko możesz zamknąć, czy w cztery, to zamykasz i, i koniec, bo zaraz ci się ktoś wybije i zabierze. Więc e, nie wiem, nie wiem dlaczego tak ci się ta gra nie podoba. To nie jest tak, że ona mi się nie podoba, tylko trochę mnie nudzi to, że w sumie nie czuję tego, że co... co, co że to chciałabyś to ja. się włamywać do systemów komputerowych, a to tego nie czujesz? No. Mhm. Trochę tak jest, a poza tym zawsze ktoś mnie wykiwa. Ja chyba jestem trochę za mało bystra na takie gry. Ale może... Nie to... muszę mieć temat, kwiatki, ładnie, przygoda, wiesz. Nie no, nie przesadzaj. No nie wiem, z jakiegoś powodu ludzie nie chcą ze mną grać w terraformację Marsa. Bo może wiedzą, że ty lubisz takie ładne gry i nie chcą, żebyś się męczyła. Hm? Tak na to spójrz. Oni po prostu się o ciebie troszczą. Jest jeszcze jedna gra, która nie za bardzo mi się podoba, a z kolei wiem, że ty... Bardzo się nie ujarasz. I to jest gra, którą mogę ci spalić trochę, ale taki miałam plan po tym, jak napisałeś ty tekst. Chciałeś mi spalić grę? <laughs> jak napisałeś tekst o tym, co kupić Pranszówkowiczowi. I napisałeś o tych skarpetach z bilecikiem, nie? Mhm. I to ja chciałam wykorzystać tutaj inną grę, bo pomyślałam sobie, a niech mu będzie. Przeczytam instrukcję do talonu. Tak, Talon, rewelacyjna gra od GMT. To jest... Tak bardzo nie chcę grać w tą grę. To jest dla mnie takie objawienie. Po pierwsze, gra o bitwie wielkich statków w kosmosie. Do której nie jest przypięte żadne konkretne uniwersum, żadne IP. To nie są Star Warsy, to nie jest Star Trek, to nie jest cokolwiek. Mógłby być Battle Star Galactica, ale okej, okay, to, to nieważne. Natomiast to, że ona jest taka, nie wiem, agnostyczna tematycznie, czy klimatycznie, czy uniwersalnie, piękne, no, to, to jest wytrzyma. super naprawdę nie muszę się zastanawiać, czy statek klasy coś tam, coś tam, coś tam naprawdę byłby w stanie rozbić, czy zniszczyć statek innej klasy. Tylko to przyjmujesz po prostu. Tylko to przyjmuję, że tak jest, tak to wymyślili i, i super. Naprawdę. Jezu, tak bardzo pisania, chcę grać w To, to jest super, numerków. bo właśnie wpiszesz sobie na kafelkach, na takich dużych heksach i potem zmazujesz. Jak się coś tam zmieni, że na przykład tarcze ci się zużyją, to zamalowujesz te tarcze. Genialne. No tego I to... się ściera i, i tylko nie wolno takiego markera jakiegoś permanentnego używać, bo no to... wtedy ta gra będzie jak Time Stories, jednorazowa. Taki miałam plan, żeby przeczytać instrukcję i powiedzieć Pawłowi, Paweł z okazji urody, tam... nie, świąt <grym> <grym> Przeczytałem instrukcję, możemy zagrać, ale nie dałam rady. Ja liczę, że naprawdę o tej grze uda nam się powiedzieć w przyszłym roku. Że sobie będziemy w nią grali długo, długo, długo i, i kiedyś może w drugiej połowie 2017 hmm... Będzie audycja o talonie. I wtedy Ola powiesz, że tak powiem, odszczekasz wszystkie złe słowa, które już zdarzyłaś Ale, o tej grze powiedzieć. Muszę Ci przyznać, że bardzo często udaje Ci się mnie przekabacić na jakąś grę, żebym jednak zagrała i wtedy w końcu mi się zaczyna podobać. No przecież pamiętasz, jak nagrywaliśmy Osadników Imperium? I powiedziałam, że ja w zasadzie to nie lubię tej gry, bo tam się układa samemu sobie i ja nie widzę, co tam jest na tych kartach czym 51 stan jest w tym roku moją ulubioną grą. No to prawda. A to może, to może nie moja zasługa. Wiesz, może, może... Może to ja dorosłam. Tak, dokładnie tak. Jeszcze parę gier można by sobie wymienić. Runbound trzecia edycja. To jest dla mnie taki pomost między Talismanem a Mage Knightem gdzieś po środku, gra przygodowa. Ona nie jest jakoś super skomplikowana, ale jednocześnie nie mamy poczucia turlania kostkami i robienia jakichś zupełnie przypadkowych rzeczy. Dla mnie to jest trochę jednak talizman. Dla mnie to w ogóle nie jest talizman. To jest okay. moim zdaniem dobra, dobra gra w klimacie fantazy, przygodowa I, i chyba takiej gry szukałem przez długi czas. Trzecia edycja bardzo, bardzo e, ładna, tylko dwa scenariusze, mam nadzieję, że Galakta się ogarnie i w tym roku wyda kolejne, e, ale wciąż można sobie dobrze pograć na tym co jest. No i chyba tyle, jeśli chodzi o ten rok jeśli chodzi o gry. Coś jeszcze, Ola, takiego na koniec tego roku. Dwa razy zorganizowaliśmy imprezę planszówką w firmie. W firmie. I za jednym i za drugim razem wyszło bardzo fajnie mężone. tak. I za drugim razem tutaj chcemy jeszcze raz podziękować Falanxowi, Treflowi i przede wszystkim Portalowi. I Portalowi przede wszystkim za to, że dostaliśmy gry na nagrody. I puzzle na nagrody. I gry do grania. I przykład. gry do grania od Portalu. Także dużo gier. I nagrody I krówki, tak. Tak jak mówiłem na filmiku, gdzieś na Facebooku, Ignacy Trzewiczek mówił, że ciastek to oni nie rozdają fanom, ale krówki przesłali. To było bardzo smaczne. Może to jest tak, wiesz, Ignacy robi taką minę takiego twardziela wydawcy, a tak naprawdę no jest taki kochanym Ignacem. Myślę, że tak jest. Aha, no z takich smutnych rzeczy to jeszcze pionek się nie odbył. Z jakichś tam względów logistycznych, czy Bo innych Bo wysłali gry do Gdańska. Nie Nie mów tego czy z jakichś innych, o których nie mówił, a po prostu nazywają je logistycznymi. Tak czy inaczej szkoda, no bo to taka kultowa impreza planszówkowa. Mamy nadzieję, że kolejna edycja się już normalnie odbędzie. Mhm. No i tyle. Tak sobie myślę, że może nagramy jakiś szybki odcinek dotyczący planów pod koniec stycznia, jak będzie rok gry i świeczki i będziemy sobie w takim trybie od końca stycznia do końca stycznia pracować z naszymi planami. 2016. Dobry rok. Bardzo dobry. Bardzo dobry rok plaszówkowy. Zgadzam się. To była audycja Gra Warta Świeczki. Mówili dla Was Ależ Szyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem już w roku 2017.